Witajcie kochani po bardzo długiej przerwie jak na ziołowy podcast Fiony, ale zaraz to wszystko Wam zrekompensuję bo mam dzisiaj wyjątkowego gościa dzisiaj udało mi się w końcu zaprosić, wyrwać z lasu i z łąki z, z, pośród ziół Ines. Ines no, jest dziewczyną wszechstronnie uzdolnioną, nie tylko ziołowo, a dzisiaj się skupimy na, tych, na tej części ziołowo-roślinnej, bo tego dotyczy podcast. Ines też potrafi zrobić na przykład krem magnezowy, który można sobie który można urodę sobie poprawić, potrafi także oliwę magnezową na bolące stawy, mydła doskonałe, wspaniałe zrobić. Także jest to bardzo, bardzo ciekawa i ontalentowana osoba. Niezmiennie mi jest miło, że dzisiaj możemy sobie posłuchać wywiadu z Innes, a będziemy obgadywały taki nowy projekt, który jest jej autorstwa. A jeśli chodzi o te rzeczy, które wspomniałam, to możecie sobie przeczytać na jej wspaniałym blogu z cudownymi zdjęciami, bardzo praktycznymi poradami w prosty sposób, podany z których ja często korzystam, na przykład jeżeli boli darto to nie trzeba biec pod, do apteki, tylko gościk sobie posyć. Więc tak, adres bloga to jest www.herbines.com i tam wszystko sobie możecie e, poczytać, co Działa Ines, a naprawdę warto, bo to są rzeczy, które można zdobyć w większości w zasięgu ręki yy, i zrobić sobie yy, w domu. Cześć Ines! Witaj Agnieszko. Po takim wstępie czuję, że mam lekką trenę. Przedstawiłaś mnie jako specjalistka od wszystkiego. <głosy> No słuchaj, bo tak jest w sumie, no nie, nie musisz być taka skromna, super robotę robisz, także ja od dawna już chciałam Ciebie zaprosić, żeby pokazać światu, co robisz, chociaż Ty masz no, bardzo dużo no czytelników. Chciałam się do Ciebie wybrać, ale wiesz, zawsze jak nie wiosna, to jesień, jak nie jesień, to zima, a surowce i fajne rzeczy do zrobienia są na okrągły rok i zawsze ta przygoda troszkę mnie powstrzymywała. A no tak. A tak, tak, właśnie, zapomniałam wspomnieć, że Ines jeszcze ma gęsi, kurki jeszcze ma, tak? Ja nie wiem, czy ja mam gęsi. Gęsi po prostu mieszkają u mnie na podwórku. To jest Landrynus i Mandarynus. To są wspaniałe zwierzaki, które mają nawet własne biuro turystyczne. Ich sztandarowa oferta to Polish The czyli takie zajęcie, że klienci przyjeżdżają, dostają kapelusz, kijek i pasą gęsi to jest doskonały relaks, odpoczynek, świetna zabawa. Tak, i, i o tym też możecie poczytać sobie na blogu u Ines. Niedrogo, niedrogo, wystarczy kilo owsa i litr kiszonych ogórków albo kompotu z czereśni za całodniowy wypassing. <głosy> a to, to, to y, y, y, ramona i tak? La? Landryna? Jak ona się... Landryna i mandaryna, a właściwie landrynus i mandarynus, bo okazało się, że to są oba obaj chłopcy, a Ramony to są kury. Kura Ramona to tak zawsze dobrze brzmi kury Ramony i ich y, herszt Kadafi, czyli kogut. <laughs> no, musimy, wiesz co, chyba musimy o nich nagrać osobny podcast, bo to jest y, bardzo wdzięczny temat, zazdroszczyć tych kurek, a może nawet bardziej to tych jajeczek. Bardzo a, zdrowych. Tak, jest naprawdę czego zazdroszczyć, bo są jedyne w swoim rodzaju. Wiesz, po prostu... Y, Wiem, że wiele osób opowiada o tym, że mają ekologiczne jajka, a później, kiedy zobaczymy menu tych kurek, okazuje się, że karmią paszą taką z worków. Moje z są tylko zieleninę i yy, owiec prosto pszenicę. Zieleninę przynoszę im z łąk. I zioła jeszcze na pewno jedzą, prawda? Oczywiście zioła, tak. No, kumnie. No, Także zdrowe kury, zdrowe jajka, szczęśliwe kurki i szczęśliwe jajka. Dobrze. Ines, powiedz mi, opowiedz, jak to wpadłaś na pomysł, żeby założyć ten fanpage na Facebooku, rozpocząć ten projekt Tysiąc Roślin Jadalnych. A muszę powiedzieć, że nagrywamy dzisiaj jest. 4 maj, a Ines zrobiła to 4 kwietnia, także obchodzimy taką miesięcznicę dzisiaj, otwarcia tego projektu, który pewnie w Twojej głowie był wcześniej, ale właśnie 4 kwietnia był, pojawił się pierwszy wpis na Facebooku. Jak to się stało? Jak Ty wpadłaś na to? No zobacz, to bardzo ładnie to powiedziałaś, przecież to jest dopiero miesiąc, mamy niewiele ponad 20, chyba dokładnie 20 wpisów, a fanpage ma już ponad 2,5 tysiąca fanów. Przyrost fanów jest wprost niesamowity. Codziennie jest to kilkadziesiąt albo ponad 100 nowych osób, które interesują się tym tematem. Wydawać się mogło, że to jest taki temat mało popularny, wręcz niszowy, bo my piszemy o tym, jak na łące i w lesie można znaleźć jedzenie, dzikie rośliny jadalne. Tak. Tak, właśnie. No to zacznijmy od pierwszego wpisu, który jest Twojego autorstwa oczywiście, jakby że inaczej. Szczawik Zajęczy. Nie, poczekaj, poczekaj. Jeszcze odpowiem na to Twoje pytanie, skąd w ogóle ten pomysł? I to się doskonale łączy właśnie z tymi moimi kurami, bo kiedy mam takie kury i pilnuję, żeby miały właśnie pod dostatkiem wszystkich tych składników pokarmowych tych ziół, roślin, które mogłyby im być potrzebne do zdrowia, Codziennie rano idę na łąkę z koszem, z wielkim nożem i rwę, tnę, mniszek lekarski, podagrycznik, bluszczy kurtybanek przynoszę im to do jedzenia i jednocześnie zbieram dla siebie pokarm na sałatkę poranną albo na zupę czyli to jest po prostu moja codzienność ja sobie to jedzenie przynoszę do domu codziennie bądź co drugi dzień obserwuję jak rośliny się rozwijają Wiem, w którym stadium rozwoju są w danej chwili. Ja po prostu tym żyję. To jest moje menu. I bardzo właśnie chciałam pokazać innym osobom, które przechodziły obojętnie wobec tej zieleniny, pokazać im jak wspaniała zabawa i wielka przyjemność. Nie tylko, że to jest przygoda, ale też jest to bardzo smaczne. No i stąd właśnie ten pomysł, żeby trafić do szerszego grona odbiorców, a Facebook dostarcza właśnie takie możliwości, że można zrobić coś, co jest, co trafia do wielu ludzi, jest łatwe w odbiorze i przyjemne. No tak, zgadza się. Ja muszę się pochwalić, że Ines po jakimś czasie zaprosiła mnie i kilka wpisów należy do mnie i co poniedziałek będę się starała, Yy, jakąś tam roślinkę, także yy, czasami dziką, czasami mniej dziką yy, przedstawić. Więc tak, pierwsze... No zaprosiłam Ciebie, zaprosiłam Ciebie niemalże natychmiast po, po yy, otwarciu tego fanpage'a i to yy, nieprzypadkowo, tylko ze względu na to, że wiem, że znasz się doskonale na tych roślinach, prowadzisz też własne projekty i masz bloga i tą stację podcastfiony, w której teraz występujemy, Także jesteś po prostu specjalistką i to zaproszenie nie powinno nikogo dziwić. No, dziękuję Ci bardzo, specjalistką. to bardzo bym chciała być, ale wiesz, fajne to jest też, że każdego miesiąca odkrywam nowe rośliny. Wydawałoby się, no już jakiś czas to trwa, że, że no prawie znam już wszystko, ale wiele roślin jest takich, no zwłaszcza dzikich że ono, tak jak pokrzywa, nie są cały czas, prawda? E, bo pokrzywa, nawet jak ją skusimy, ona odrośnie i możemy na szczęście korzystać z tego, ale taki ziarnopon, e, o którym się dowiedziałam od Ciebie, no to już widziałam, będąc wczoraj na spacerze, żółte ma listki w parku i na przykład, jeżeli ktoś e, chciałby poszukać ziarnoponu w sierpniu, no to niestety nie ma szans, o, prawda? To jest też duży plus takiej strony tego fanpage'a, że on jest Właściwie te wpisy docierają do y, osób zainteresowanych na bieżąco, y, w terminie, kiedy dana roślina jest dostępna. Czyli y, ziarnopłon był opisywany mniej więcej miesiąc temu, a teraz są opisywane kolejne rośliny, które wcześniej nie były dostępne, a teraz można je zbierać. Biorąc pod uwagę Ines, że słuchają nas osoby, które y, mają problemy ze wzrokiem, bądź nawet niewidome, to postaramy się tak troszeczkę E, przedstawić, bo oczywiście zapraszamy wszystkich, e, którzy mają konta na Facebooku e, do e, polubienia strony 1000 roślin jadalnych lub przeczytania sobie. Tam są zamieszczone zdjęcia i później e, są też e, praktyczne metody, e, przepisy jak zastosować dane zioło, nie tylko taki opis, ale tam są Ale osoby, które mają z tym problem. E, no to przybliżymy im tak, więc e, ja przeczytam Twój wpis. Szczawik zajęczy rośnie w lasach i na polanach wyglądem przypomina koniczynę Tak, taką ma malutką koniczynkę właśnie yy, Piękną o takich bardzo kształtnych listkach I ma charakterystyczny, kwaśny smak Ale jak dla mnie to on jest bardziej delikatny niż szczaw, tak? Ines, można tak, tak powiedzieć? ma bardzo przyjemną dla podniebienia taką fakturę On jest taki wręcz jedwabisty dla języka Jest tak delikatny i ten jego kwasek Bardziej jest podobny do cytrynki, niż do szczawie. Tak, tak, bo szczawie jakby tak wziąć więcej, to troszkę jest nieprzyjemna, a szczawiek zajęczy można sobie podjadać. Tak, bardzo właśnie są też smaczne kwiaty szczawiku zajęczego, są piękne. I w ogóle tą roślinkę y, wykorzystuje się w potrawach, w których normalnie byśmy użyli cytryny. Można też wykorzystać te listki i kwiatki do sporządzenia lemoniady. Tak, właśnie, chciałam to powiedzieć, że nie tylko tam, gdzie jest potrzebne zakwaszenie na przykład surówki na słono, ale także yy, słodkie napoje czy deser tam, gdzie byśmy skropili cytryną, prawda? Ale zobacz, jakie to jest fajne, bo właściwie szkawik zajęczy dostępny jest przez cały sezon wegetacyjny, chociaż yy, zaleca się yy, rwanie tego surowca w fazie kwitnienia, ale te listki są cały czas bardzo smaczne i na przykład, no w zeszłym roku była taka sytuacja, że pojechaliśmy na wycieczkę na jezioro i na pięknym parkingu leśnym smażyliśmy ryby kupione u rybaka. I nie mieliśmy akurat ze sobą ani żadnych warzyw, ani przypraw. Tuż obok rósł szczawik zajęczy. Wystarczyło zerwać, rozdrobnić i był świetny smak. Ryba smażona połączona ze szczawikiem. Tak, tak, bo przecież wiele osób, zwłaszcza ryby morskie, yy, skrapę cytryną. Tak, tak, właśnie. to pięknie pod, podkreśla smak. Dodatkowo mamy yy, darmowe witaminy, mikroelementy, no bo oczywiście te wszystkie rośliny, które pozyskujemy sobie z lasu, z pola czy łąki, to są w zasadzie tak jak i owoce i warzywa. Tam są mikroelementy, tam są witaminy. Dodatkowo te rośliny nigdy nie były traktowane pestycydami. Tak, ja zawsze to podkreślam w moich podcastach. Dlaczego jest wyższość zbierania ziół samodzielnie i zamiany na przykład sałaty na podagrycznik, o które później wspomnimy. Te rośliny jeszcze nie były modyfikowane genetycznie, nie były nawożone sztucznie. One nie czerpią. Nie znamy, żeby kiedykolwiek ktoś się porwał na modyfikowanie genetyczne z czawiku czy podagrycznika, prawda? No, no, obejdź stala, <głos> właśnie. Tylko oczywiście musimy pamiętać o tym, że yy, żeby uważać na, yy, na zanieczyszczenia, bo te rośliny rosną tam, gdzie mieszkają dzikie zwierzęta. Więc jeżeli zobaczymy odchody zwierząt, nie wolno rwać ziół ani roślin jadalnych w okolicy tych odchodów. Dotyczy to yy, odchodów, pozostawionych na ziemi, jak i na liściach drzew, na, na drzewach iglastych, liściastych. Ten surowiec jest już skażony, nie wolno tam pozyskiwać surowca, ani go spożywać. Dobrze, że o tym wspomniałeś. Tutaj chodzi głównie o pasożyty, prawda? Które tak, ryż... tak. No jednak w odchodach zwierząt jest, mogą być pasożyty. Co prawda, ludzki organizm jest tak skonstruowany, że wszelkie larwy, które trafiają do układu pokarmowego powinny być traktowane jako białko aminokwasy i jako białka sprawione w żołądku. No jednak czasami dzieje się tak, że yy, jest powiedzmy niedo, za mało kwasów żołądkowych i taka larwa przedostaje się gdzieś dalej i wtedy no niestety człowiek może zachorować. Także pamiętajmy o tym zbierackim BHP, czyli brzydki zapach czy widok yy, zwierzęcych odchodów wokół roślinek dyskwalifikuje ten teren. Trzeba odejść kilkanaście kroków dalej i tam można spokojnie zbierać. Tak samo unikamy miejsc wydeptanych, tam gdzie są ścieżki. Widać, że tamtędy chadzają zwierzęta. Ja w ogóle podczas moich leśnych zbiorów unikam takich dróżek, pięknych ścieżek sporządzonych nóżkami dzika czy sarny. Raz ze względu na to, że ten surowiec może być posiusiany, czyli też dyskwalifikowany, a dwa, sarny są nosicielami yy, yy, na sarnim futrze, przemieszczają się przez las kleszcze. I taki kleszcz na przykład siedzi sobie na futrze sarenki i jak ona idzie przez las po tej ścieżce, kleszcz przeskakuje na, na jakieś drzewko, powiedzmy samosiejkę klonu i później jak ja idę dokładnie tą samą trasą, Kleszcz wskakuje na mnie, a jeżeli idę całkiem inną drogą, której Sarenka wcześniej sobie nie wybrała, to jest mniejsze prawdopodobieństwo, że kleszcz mnie zaatakuje. No proszę bardzo, bardzo cenna uwaga, bo wygodnie nam jest chodzić wydeptanymi ścieżkami, prawda? No tak, ale czasami one bywają nie bardzo praktyczne. Mm -hmm. Cenna uwaga. Także proszę założyć wysokie kalosze, długie rękaw, czapeczka na głowę i przy, może nawet jakieś rękawiczki, żeby przedzierać się przez haszcze i docierać do czystych źródeł. Dobrze. Jeszcze bardzo zalecam, zawsze zalecam gogle ochronne. Mogą to być okulary przeciwsłoneczne, mogą być to okulary ze strzelnicy, cokolwiek, ponieważ yy, gałęzie mogą uszkodzić oczy. To teraz, no, można by o szczowiku jeszcze dużo powiedzieć, ale mamy jeszcze 19 pozycji do omówienia. Ale wiesz co, chciałabym Ci na chwileczkę przerwać, bo może zamiast y, opisywać, omawiać te wszystkie rzeczy po kolei, skupmy się na tym, co teraz jest najfajniejsze, bo zobacz, jeden z ostatnich wpisów stał się absolutnym hitem internetu. Chodzi o te batoniki w czekoladzie o nazwie Sosnersy. Pamiętasz o czym Tak, tak, ja pamiętam jeszcze smak. No to co, to może zaczniemy od tyłu do przodu, tak? Bo podcasty będą słuchane i za rok i to będzie aktualne. Co jest teraz nieaktualne, no to, to przelecie, nie ma problemu. E, więc... Bo po prostu, no taka ja jestem podekscytowana tym całym wydarzeniem związanym właśnie z Sosnersami, z tymi batonikami. Bo, posłuchaj, to jest coś, co jest od zawsze dostępne. Wszyscy wiemy, jak wyglądają kwiaty sosny ale mało kto miał na tyle odwagi, żeby zerwać ten kwiat i zjeść. Ja robię to od wielu lat, podczas wycieczek po lesie. Czasami zapomnę wziąć ze sobą wodę, a to pozyskiwanie wody w warunkach survivalowych jest co nieco kłopotliwe, szczególnie jak się człowiek szybko przemieszcza. I wtedy co robię? Wtedy podchodzę do pierwszej z brzegu sosny, zrywam te męskie kwiaty sosny, i zjadam 4, 5, czasami 6. One są, po pierwsze, soczyste, więc gaszą pragnienie. Po drugie, te kwiaty zawierają pyłek pszczeli. Pyłek pszczeli jest to źródło białka, czyli tak, jakby to był kotlet, czy perek biały. Oprócz tego zawierają węglowodany, czyli cukry. Zobacz, posiłek idealny. Mały, poręczny, smaczny. Dodatkowo pomyślałam o tym, żeby upiększyć je w jakiś taki sposób, który wszystkim nam się podoba, a yy, pomysłem była czekolada. Batonik w czekoladzie zawsze jest fajniejszy. Dlatego też przybrałam, polałam ten kwiat sosny czekoladą i wyszło coś tak smacznego, że wzbudziło to ogromny zachwyt wśród czytelników. Bardzo, dużo, yy, bardzo duży odzew, bardzo dużo yy, polubień, bardzo wiele pobrań, bardzo wiele udostępnień. Także to jest absolutny hit na dzień dzisiejszy. Absolutny hit naszej strony 1000 roślin jadalnych. Tak, dokładnie, zgadza się. Ja y, też jadłam, co prawda, bez czekolady y, i moim zaskoczeniem było, że, że to ma tyle soku, no bo patrząc na sosnę, no to, to tak, no, no te igły, no cóż, nie ma tam w ogóle żadnego miąższu, prawda? Wydają się suche, no co prawda młode pędy, pączki, są grubsze, ale nie spodziewałabym się, że tam tyle soku jest. Skojarzyło mi się to z sokiem pozyskiwanym z brzozy, że też, prawda, na wiosnę się pozyskuje, o czym też tam wszyscy się rozpisują, jeżeli przychodzi termin, prawda, więc sosna też ma swoje soki, które w męskich kwiatkach sosny, to są takie kuleczki zebrane dookoła młodych pędów. Ale trzeba zerwać, powiedz kiedy. Bo już spotkałam się z komentarzami. Oczywiście Twój wpis jest na wielu grupach udostępniany, czego Ty nawet nie widzisz, ale ja już kilka razy się napotkałam i ktoś pisał, że no, że to takie było, słuchaj, niezbyt miłe w smaku. Opowiedz, ja, kiedy jest ten właściwy moment? Właściwy moment jest wtedy, kiedy tak jak powiedziałaś, te kuleczki są widoczne, czyli łuska, taka brązowa łuska, rozchyli się i ujawni takie soczysto-zielone kuleczki. One muszą być tak ciasno upakowane w piramidkę. To wygląda jak taki stożek, właśnie cały z takich kuleczek. Można te kuleczki też rozdrobnić to znaczy ten kwiat rozdrobnić na kuleczki i wiele osób wykorzystuje te kuleczki jako posypkę do sałatek. I to tak, po pierwsze jest soczyste, ma posmak choinki, ma posmak sosny, zawiera pewną ilość olejków eterycznych. Trzeba się liczyć, że to jest taki, no, iglakowy smak, to jest smak natury. To nie jest samo z siebie jakieś yy, yy, mlekiem i miodem pachnące, to pachnie jak sosna. Z tym, że dzięki temu, że to jest tak bardzo soczyste, posmak sosny jest roz, roz, rozcieńczony. Tak? Mm -hmm. tak. I nie ma tego efektu jaki masz podczas jedzenia pączków sosnowych. Jadasz pączki sosnowe? Tak, tak. Tam jest, tak jakby ja wyczuwam jeszcze żywice, one się kleją, one tak, są bardziej suche właśnie. one są właśnie. Mocno żywiczne. I jak włożysz dwa czy trzy pączki sosny do busi i yy, próbujesz je rzuć, to się robi tak jakby guma do rzucia. Tutaj nie, tutaj e, gryziesz ten, e, ten kwiatuszek i on aż tak pryska, tak jak soczyste jabłko. No każdy musi po prostu spróbować, sprawdzić czy ten smak mu odpowiada, no ale pamiętajmy, że tam po pierwsze jest dużo picia, po drugie jest białko, czyli koplet, po trzecie są weglowadany, czyli no, deser, cukierki, posiłek właśnie idealny, smak lasu. Tak, tak, no i, i dla zdrowia bardzo cenne, a że pączki można pozyskiwać w okresie wiosennym, kiedy często przytrafiają się jakieś infekcje, tak jak mi troszeczkę teraz coś z głosem jest. Więc to jest akurat w bardzo odpowiednim momencie, ale chciałam zaznaczyć, że pamiętajmy, wiele ludzi ma sosen wokół siebie, także aby korzystać rozsądnie z, z tych sosen, które należą do nas, tak samo jak jest pozyskiwanie soku z brzus, aby nie ogałacać sosenek w lesie. Można uzyskać... Ale zobacz, tu jest też... Wielkie bezpieczeństwo pozyskiwania tego surowca. Sosny to są bardzo wysokie drzewa. Nasze rączki sięgają tylko do jakiegoś tam pułapu. Mamy dostęp tylko do tego najniższego piętra. I u wielu osób y, proces pozyskiwania tego surowca jest w ogóle... Tak skomplikowany, trzeba brać jakąś drabinę, jakieś podesty, rozmawiałam z koleżanką z gór, tam są sosny, jest ich wiele, ale wszystkie niebosiężne i oni nie mogą pozyskiwać tego, co ja opisywałam, tego, co pokazałam, nie dosięgają tego. Tak, tak, to się zgadza, to się zgadza, bo podczas spaceru w lesie, no ale gdyby ktoś na młody zagajnik trafił w lesie, to, to proszę... Y Proszę go oszczędzić. Ja mam, na przykład kontaktowałam się z gajowym i powiedział mi, że no już miesiąc temu dał nawet numer telefonu, że on by mi wskazał, które sosny były do takich higienicznych wycinek i zaprowadzi mnie na to miejsce i mogę po prostu z wyciętych drzew, ale niestety nie miałam okazji dojechać, no był taki okres dla mnie, ale można też, jeżeli nikt nie ma koło domu, skontaktować się z Gajowy w najbliższym leśnictwie i po prostu no, ze ściętej sosny, to już tam jest mnóstwo, bo i mamy cały czubek na ziemi, prawda? Także taką ewentualność tak, proszę się pod ale się jeszcze podoba. pamiętajmy, że nie musimy się ograniczać do tego no, końcówki kwietnia i początku maja, żeby korzystać z surowców rosnących na sośnie, bo tak, Sosnersy, czyli te batoniki, które zrobiły taką furorę, to są męskie kwiaty sosny. Tak bardzo podkreślam, że to są te męskie kwiaty sosny, bo to jest jedyny surowiec sosny, który zawiera w sobie pyłek kwiatowy. Ten sam pyłek kwiatowy, który kupujemy w formie tych granulek u pszczelarza. Tak, tak. tak. W bardzo wielu miejscach w internecie czy w książkach, w czasopismach można przeczytać o właściwościach zdrowotnych pyłku kwiatowego. To jest dokładnie ten sam pyłek. Jak kwiat zaczyna pylić, to puszcza taką chmurę, jak mąka tego pyłu, wiatr roznosi i zapyla kwiaty żeńskie. Kwiaty żeńskie to są takie malutkie kwiatuszki rosnące na szczytach tych pędów takich, które której wszyscy kojarzymy, że to są młode y, pędy sosny. One są teraz bardzo długie, jak palce ludzkie i na końcu mają takie malutkie kwiatki y, żeńskie. Ten pyłek właśnie zapyla kwiaty i wtedy y, powstają szyszki. Możemy tak samo zbierać te pędy właśnie długie, jak palce. One są kwaśne i peł, też soczyste, pełne witaminy C. Możemy zimą zbierać pączki, czyli takie malutkie końcóweczki, z których dopiero się rozwiną te kwiatki, o których teraz mówimy. I często jest tak, że zimą szaleją huragany w naszej okolicy. U mnie przynajmniej tak jest. W styczniu, w grudniu, w lutym jest pełno połamanych gałęzi, na ziemi leżą, wystarczy podnieść i zerwać te malutkie pączki i zjeść dwa, trzy, pięć, zebrać na zapas, ususzyć, zrobić z tego herbatkę czy nalewkę. Tak, dokładnie. I znowu mamy taki piękny, wartościowy, darmowy surowiec do znalezienia podczas spaceru, prawda? Tak. A jeżeli komuś nie odpowiada ten smak, to yy, właśnie jeśli chodzi o te zimowe zdobycze, czyli te pączki, one są wtedy tak nasycone olejkiem eterycznym, że można rozdrobnić, zalać gorącą wodą i cieszyć się zapachem sosny. Zapach rozprzestrzeni się w pomieszczeniu, po pierwsze. Y, unicestwi bakterie, które gdzieś się tam unoszą w powietrzu, y, rozprawi się z grzybami, y, zapachy takie, y, zapach sosny również niszczy, roztocza. Można w taki sposób odkazić sobie pomieszczenie, w którym mieszkamy. I właśnie teraz już jest za późno, teraz koncentracja tych olejków eterycznych w surowcu jest niska, ponieważ jest dużo tych płynów, y, surowce są soczyste, natomiast zimą, jak szaleją właśnie te huragany, Olejek jest dosyć mocno skoncentrowany. Tak, zgadza się i jest też bardzo y, wartościowe. To taki naturalny antybiotyk, z którego ja korzystam akurat olejek y, pichtowy. Przy pierwszych opiawach sobie kilka kropelek y, zażywam i... Olejek pichtowy jest tej samej właśnie rodziny, co olejek sosnowy, olejek świerkowy. Mm, to jest sosna syberyjska, a jako ciekawostkę chciałam powiedzieć, czytałam o badaniach, które były przy, y, przeprowadzone w tajdze syberyjskiej. Y, otóż y, powietrze y, badane tam y, było czystsze niż y, na najbardziej odkażonych salach operacyjnych. Te olejki właśnie Ale mają to, taką zdolność. Zobacz, jeśli chodzi tutaj taka mała dygresja na temat olejków. Już w dawnych czasach, właściwie to są czasy pierwszej wojny światowej, znano niesamowicie mocne działanie olejku lawendowego. Stosowano go bezpośrednio na rany wojenne, na oparzenia. Skóra się bardzo ładnie yy, goiła i było to yy, wygodne w warunkach polowych, do stosowania w warunkach polowych. A dwa, korzystano z właściwości olejku cytrynowego. Olejek cytrynowy w bardzo niskim stężeniu ma zdolność zabijania Prądków gruźlicy. W takim razie zachęcamy yy, yy, yy, słuchaczy. Jeżeli do tej pory jeszcze nie mieli styczności, yy, może nawet yy, wiele osób nie wie, że są takie produkty w sklepach zielarskich gotowe, bo nie każdy może sobie wydestylować, yy, yy, yy. muszę wspomnieć, że na blogu Uiny znajdziecie też yy, destylację olejków, czego bardzo Cię zazdroszę, że możesz sobie destylować z tych wszystkich roślin, chociaż to jest wiem, że bardzo dużo przy tym pracy, ale właśnie, że żeby, żeby można je zakupić i przeczytajcie, jest bardzo dużo literatury na temat właściwości olejków eterycznych. To jest ta esencja z esencji, która jest wyciśnięta i zawarta z całej rośliny, właśnie w tych kilku kropelkach oleju. Olejków, olejków! No, tak Powiedziałaś prawdopodobnie ten fakt, że nad tajgą to powietrze jest tak czyste, to właśnie jest zasługa olejków ulatniających się z tych jodeł, tak? Tak, tak, to zbadano właśnie, że jest tak sterylne powietrze. Nie zapominajmy jeszcze o jednym rarytasie pochodzącym z sosny. Są to orzeszki sosnowe. W tajdze rośnie gatunek sosny, gdzie te orzeszki są Ogromne, no nie umiem Ci dokładnie powiedzieć jakich rozmiarów, ale są na tyle duże i wartościowe dla mieszkających tam osób, że szyszki pozyskiwane są co roku, mielone w specjalnej maszynie i te orzeszki są gromadzone jako zapas na zimę. Oczywiście pozazdrościłam szczęśliwym ludziom mieszkającym w tajdze i w tym roku również zrobiłam swoje mini zapasy orzeszków sosnowych. W tym celu nazbierałam szyszek sosnowych, takich Zdrewniałych, ale jeszcze zamkniętych. Wysz, wstawiłam je na kilka dni do ciepłego pomieszczenia w kartoniku. Pod wpływem temperatury szyszki się otworzyły i orzeszki, czyli te nasionka sosny, wysypały się do kartonika. Wystarczyło wyjąć szyszki, wyrzucić, a w kartoniku pozostały same orzeszki. Są smakowite, jak to orzeszki i oczywiście mają tak samo ten posmak sosnowy. Ten sam, który odnajdziemy w pączkach i w kwiatach sosny, czyli olejek eteryczny sosnowy. Tak, czyli jak urośnie bazylia, yy, to możesz sobie zrobić pesto i zastąpić yy, te bardzo drogie orzeszki piniowe. Tak, orzeszki piniowe właśnie i w ten sposób Nawiązujesz już do kolejnej sprawy, jak opłacalność takich zbiorów. Możemy naprawdę w prosty sposób zebrać sobie takie rarytasy, jak właśnie te orzeszki piniowe. Kosztuje nas to powiedzmy pół godziny pracy, przyjemnej pracy, bo to jest na łonie natury, a zyskujemy właściwie żywieniowy rarytas Raz, że wartości żywieniowe super z pierwszej ręki, prosto od natury, Dwa, takie, za które musielibyśmy w sklepie zapłacić bardzo dużo pieniędzy. Tak, oczywiście. A kto ma dzieci, to po prostu chyba nawet nie musi namawiać, żeby zbierały, bo dzieci instynktownie zbierają żołędzie szyszeczki, także wystarczy tylko sobie woreczek potrzymać i dzieciaczki nawrzucają, będzie jak znalazł. Na temat zbierania żołędzi to byśmy musiały nakręcić kolejny odcinek, bo również się w tym specjalizuję. W zeszłym roku nazbierałam sporo żołędzi, zrobiłam kawę, zrobiłam mąkę żołędziową, ale to jest oczywiście już temat na inny odcinek. Jeszcze chciałam zakończyć o tych szyszkach, o tych orzeszkach piniowych, orzeszkach sosnowych. Są one nie tylko y, drogie, nie tylko smaczne, ale mają właściwości lecznicze. Y, Nalewka z zamkniętych, z drewniałych szyszek y, sosnowych badana była, przez, y, badana była w Stanach Zjednoczonych przez, y, teraz nie, nie potrafię ci powiedzieć, ale y, na, pani naukowiec, zielarka pochodzenia rosyjskiego. I ta kobieta udowodniła, że. Szyszki sosnowe, te zawierające jeszcze te nasionka, czyli orzeszki, te szyszki sosnowe mają działanie regeneracyjne dla komórek nerwowych. Dlatego też w tym roku zrobiłam nalewkę z zamkniętych szyszek sosnowych ze wskazaniem do stosowania właśnie w różnych chorobach neurologicznych. Poza tym takie zamknięte szyszki sosnowe gotowane przez 15 minut w mleku, później posłodzonym miodem, mają znakomite działanie na choroby górnych dróg oddechowych i są chętnie pite przez dzieci. Tak więc jeśli w przyszłym roku któreś z dzieci będzie miało chore migdałki, czerwone gardło bądź katar i kaszel, warto iść do lasu, nazbierać tych zamkniętych szyszek sosnowych, ugotować na mleku i przyrządzić taki fajny napój. Oczywiście o tym można też przeczytać u mnie na blogu. Robiłam zdjęcia, pokazałam jak bardzo atrakcyjnie to może wyglądać i no, życzę smacznego. Mogę to wszystko potwierdzić, bo ja ten wpis przeczytałam i tak właśnie e, zrobiłam, ale nie dla dzieci, tylko dla mnie. E, ja uwielbiam smak właśnie, dla mnie jest taki bardzo rozgrzewający, także ja mogę nawet sobie igły pogotować, ale właśnie miałam... E, te szyszeczki tutaj muszę pozdrowić Iwonę i Jurka które pozwolili mi na swoim podwórku zerwać i pogotowałam sobie w mleku też prosto od krowy które od nich mam przyjemność brać no i powiem Wam, że dużą ulgę mi przyniósł taki specyfik, także dziękuję Ci za ten wpis bo się okazał w bardzo dobrym momencie, nie musiałam nic kupować w aptece bardzo szybko mnie to rozgrzało, rano już się przebudziłam o wiele, o wiele w lepszym stanie i też mam zalane spirytusem kiedy stawiamy dzieciom bańki to po natłuszczeniu właśnie po zdjęciu baniek smarowałam im klatkę piersiową i plecy i nóżki także to, to Ale też to bardzo fajnie to wymyśliłaś z tymi bańkami i bardzo dobrze, że podkreśliłaś Słowo zerwałam, bo takie szyszki zamknięte y, z nasionami trzeba z drzewa zerwać. To nie są te szyszki, które leżą na ziemi. Te, które leżą są pootwierane, puste. Tam już nie ma tych nasionek. Musimy te szyszki zerwać z drzewa. I znowu powstaje kłopot, bo szyszki są przeważnie bardzo wysoko, więc znowu czekamy na te huragany. W styczniu, i w grudniu, i w lutym, aż albo na wyrąb lasu, niestety, idziemy w takie miejsce, gdzie są powalone sosny, i tam dopiero możemy pozyskać ten surowiec. Tak, tak. I to, i to jest taką bardzo wczesną wiosną, bo jak tylko zrobi się ciepło, no to sosny dbają o to, żeby powstawały nowe lasy, prawda, i żeby nasiona wypuszczać. No też wywiórki bardzo e, tutaj są I konkurencją. Tak, właśnie te, rozrzucają tę te Wspomniałaś o igłach sosnowych yy, i zobacz, temat zszedł całkowicie na sosny nic dziwnego, to przecież jedno z najbardziej popularnych polskich drzew jest dodatkowo tak fascynujące, co surowiec to wielka wartość dla ludzkiego zdrowia i, i smakołyk. Igły, oprócz tych wszystkich yy, olejków i fajnych rzeczy, o których mówimy, one zawierają kwas liponowy. Gotowanie, gotowanie igieł jest bardzo fajne do pozyskania kwasu liponowego czasu dla ludzkiej skóry. Dlatego też zaleca się kąpiele w wywarze z igieł sosnowych. A tak, wielokrotnie o tym czytałam, ale powiem Ci szczerze, że chociaż mam wielką ochotę, jeszcze nie wypróbowałam tego. A mm, powiedz mi, w jakim czasie najlepiej zbierać igły? Jakoś do tej pory się nie ograniczałam. Kąpiele ziołowe organizuję przeważnie w moim wiosennoletnim spa, czyli wannie na podwórku. Robię to po prostu wtedy, kiedy jest na podwórku ciepło, bo te wszystkie kąpiele ziołowe najbardziej mi się podobają pod gołym niebem. A, no proszę. No to faktycznie spa. Oczywiście, bo to jest wielki. Yy, wielki rarytas mieć wannę na podwórku, jakbyś ty nie mogła. Każdy przecież, kto ma własną jakieś, yy, własne podwórko przy domu, yy, działkę, ogródek, jakikolwiek plac, gdzie może tą wannę postawić, powinien coś takiego sobie zrobić. Przecież to jest taki niesamowity luksus. No, biorąc pod uwagę, że jeszcze możesz sobie wdychać yy, olejki nie tylko yy, z wody, które parują, ale dookoła są drzewa, prawda? Które... Oczywiście, że tak. No ja jestem akurat już w super luksusowej sytuacji, ponieważ e, mieszkam w lesie. No tak, tak. Dlatego tyle, tyle o drzewach wiesz i z praktyki. To nie jest tylko teoria, drodzy słuchacze, ale Ines, wszystko. Dlatego jeszcze raz zachęcam do odwiedzenia jej bloga. Ona to wszystko praktykuje na sobie najpierw. Także to, co opisuje, tak, jest tak. sprawdzone. Nie lubię gdzie nie spraktykowałam y, przepisu na sobie i nie jestem pewna działania. I na przykład y, kiedy ktoś w komentarzach zdziwiony pisze, o rzeczywiście to działa, to wtedy czuję się y, lekko zdezorientowana, bo dlaczego miałam pisać o czymś, co nie działa. To jest dla mnie oczywiste, że zamieszczam sprawdzone informacje takie, które uważam, że każdy z nas powinien znać, to są informacje praktyczne. Oczywiście nie mam dostępu do jakiegoś wielkiego, zielarskiego laboratorium i ja nie badam składu tych roślin. Sprawdzam jedynie, jak one działają na mnie czy na moich bliskich. Tak, mamy to szczęście w dzisiejszych czasach nieograniczony dostęp do wiedzy, że ktoś już wcześniej przeprowadził te badania, prawda? I na tacy są podane takie informacje. Także zachęcamy szczerze po raz kolejny do sięgania na przykład bloga doktora Różańskiego, który nie tylko y, przedstawia wyniki badań, ale gotowe przepisy podaje, które tak samo jak i Ines wypróbowuje na sobie, na swojej rodzinie, w swojej kuchni, są przepisy i nawet jeszcze ze zdjęciami. Także moi drodzy, korzystajmy z tego, czasami może zamiast serialu poczytać sobie. Ale wiesz, też spotkałam się z takim poglądem, że być może przepisy umieszczone na blogu czy na stronie internetowej jednej osoby, tak jak tutaj w przypadku doktora Różańskiego, nie są koniecznie wiarygodne, bo to tylko i wyłącznie on jeden to napisał. Ale proszę Państwa, te przepisy, które gromadzi doktor Różański, odnaleźć można w publikacjach doktora Orzalowskiego, księdza Klimuszki. To są ogólnie stosowane od stuleci, od wielu lat mieszanki, które dr Różański przetestował na nowo, badał w laboratorium i potwierdził ich działanie. Także to jest tradycja, wielowiekowa tradycja zielarska. To nie jest tak, że pewnego dnia dr Różański się obudził i napisał milion przepisów. On po prostu korzysta z tego dorobku zielarskiego. Oczywiście my też mamy do niego dostęp, możemy sobie kupić 100 książek i wertować je dzień po dniu, na szczęście teraz jest doba internetu i możemy mieć do, nich, do tych informacji szybszy dostęp, dodatkowo te informacje są weryfikowane przez nowoczesne badania. I to wszystko właśnie jest u doktora Różańskiego. Tak, dokładnie. Doktor Różański sięga nawet do świętej Hildegardy, która żyła tysiąc lat temu, a jej receptury i nawet zalecenia dietetyczne są z powodzeniem e, dzisiaj stosowane w chorobach, tak jakby cywilizacyjnych, które m, kiedyś można powiedzieć nie istniały, ale są takie świetne receptury i, i, i no po prostu trzeba wejść, przeczytać i próbować. Bardzo zachęcam, a, a nie mieszkamy na pustyni, mamy wszystko w zasięgu ręki, także no, aż żal, żal przechodzić. Tak jak żal mi po prostu podagrycznika, który co chwilę widzę w pisa i ludzie pytają, jak się pozbyć tego podagrycznika z ogródka. Prawda? Niektórzy... Tak, ja powiem Ci, że wypisałam się z jednego czy dwóch forów ogrodniczych, po prostu przerażona tym ziołobójcem. Tam co drugi wpis w szuconie wiosennoletnim letnim dotyczy pestycydów. Jak zwalczać rośliny, które my traktujemy jako naszych przyjaciół. To było dla mnie na tyle przykre, że po prostu zrezygnowałam z, z uczestniczenia w takich grupach. Tak, tak, bo niektórych po prostu, no nie da się yy, użyję słowa, nie wiem, nawrócić, yy, no na przykład tylko biała, która jest opisywana u nas, prawda, też jest traktowana jako jako uciążliwy chwast, a jest najpierw tak, jest karczowana, żeby później posadzić tam sałatę, no, która, umówmy się, no nie ma, nie, nie dorówna nigdy komosie czy podagrycznikowi, prawda? Który... Tak czytałam ostatnio, jak z wielką zazdrością komentowałaś wpis naszej koleżanki Gosi, z bloga y, trochę inna cukiernia, która właśnie na tysiącu roślin jadalnych prezentowała komosę białą. Tak, tak, bo ja po prostu y, no wszystko bym dała, żeby taka komosa w moim ogródku wyrosła i mogłabym sobie wy, wyjść y, po południu, nazywać komosy i przygotować dzieciom obiad. No i tego nie mam, a ludzie, którzy to mają y, walczą z tym. No, także proszę nie walczyć. Powiem ci, ja Powiem Ci, że ja mam taką przeszłość niechlubną, bo no już wiele lat temu, to jest już jakaś zamierzchła przeszłość. Śmigałam po trawniku yy, z nożem. Jeszcze wtedy nie mieszkałam w lesie, mieszkałam w mieście. I wycinałam mniszka lekarskiego, wrzucałam na kompost. Dzisiaj kombinuję sobie, jak tu wprowadzić yy, na mój trawnik leśny. Zbieram dmuchawce, czyli te nasiona, mniszka i rozrzucam u siebie po terenie, po własnym ogrodzie, bo chciałabym mieć te żółte kwiatki pod ręką. Przecież to jest taki niesamowity rarytas. I zobacz, i pięknie, y, pięknie za, zrobiłyśmy kółeczko. Wracamy do y, fanpage'a 1000 roślin jadalnych, gdzie na drugim miejscu pod względem wszystkich tych lajków, pobrań, polubień, udostępnień są kwiaty mniszka lekarskiego. Coś, co jest w sumie dla Polaka dniem poprzednim, to jest, tego jest pełno. Nikt na to nie zwraca uwagi, a tu się okazuje, że można z takiego mniszka zrobić piękną potrawę. Tak, i to nawet kilka, bo mniszek, zresztą chyba jak większość roślin, nie tylko zielarskich, ale no w sumie nie wiem, czy jest roślina, dziko rosnąca jadalna, która by nie była dla zielarzy cennym, cennym produktem, ale prawda? dobrze mówisz dla zielarzy, ale zobacz, mniszek jest nie tylko zdrowy, nie tylko zawiera tam luteinę, witaminy, kwasy, nie tylko jest wspaniały ze względu na skład zielarski, ale jest też piękny. I kiedy zanurzymy taki kwiatuszek w cieście naleśnikowej, trzymamy go za łodyżkę, zanurzamy w cieście naleśnikowym, potem kładziemy delikatnie na patelnię. Po kilku minutach ten mniszek zmienia nam się w pyszne ciasteczko, które nie tylko jest zdrowe i smaczne, ale też pieści oczy. No tak, zgadza się wszystko. On jest, on jest słodziutki tak jakby był posłodzony cukrem czy, czy tam czymkolwiek. To trzeba się przekonać, słuchacze drodzy, jeszcze mniejsze kwitnie. Tam jeżeli ktoś skosił, to jest szansa, że jeszcze odrośnie i zakwitnie jeszcze raz. I proszę tego nie przeoczyć. I proszę oczywiście zobaczyć u nas na stronie, jak te mniszki mogą wyglądać, bo po prostu to jest... Potrawa, która może być podawana na królewskim stole, to jest tak śliczne, to jest po prostu malownicze, to zasługuje, nie wiem, na ramki, takie zdjęcie z, z obiadem z mniszka lekarskiego, to jest po prostu coś, czym można się pochwalić znajomym, coś, co można podać na przyjęciu, na imieninach. To jest po prostu doskonałe. Tak, tak, dokładnie. Także zachęcamy do zapoznania się z niszka. Listki oczywiście można wykorzystać do sałatek. Jest to istna multivitamina. Korzenie też są bardzo wartościowe lecznicze, choć teraz jeszcze nie jest pora, bo już minęła pora zbierania korzeni na jesień, ale to tam... Jest dużo literatury, osoby zainteresowane sobie znajdą na ten temat. Także wykorzystujmy teraz kwiatki i liście. Ale bez przesady. Agnieszko, jeśli komuś potrzebne są korzenie, może je ukopać i teraz. Ważne, że korzenie niżka lekarskiego zawierają inulinę. To jest, to jest probiotyk. Probiotyk oznacza, że jeśli my zjemy ten korzeń niżka lekarskiego zawierający inulinę, to na tej inulinie namnożą się bakterie, dobre bakterie, które dbają o nasze zdrowie. Czyli to jest coś wspaniałego, bo robimy sobie po prostu yy, prezent w postaci yy, wspomagania układu immunologicznego, układu odporności. Tak, dokładnie, odżywiamy nasze bakterie i osoby, które płacą dużo pieniążków za inulinę zalecamy zapoznać się właśnie z korzeniami mniszka. Topinambur, jest, jest sporo jeszcze takich roślin, które można zastąpić i można sobie kupić jakiś miły, uroczy prezent zamiast wydawać pieniążki na to, co być może rośnie u Ciebie w ogródku, prawda? Oczywiście, bo taka indulina wcale nie jest tania, a wystarczy schylić się z nożykiem raz, dwa i już mamy ją w swoim koszyczku, prawda? Tak, tak, dokładnie. Ja właśnie robiłam sobie sok, według profesora Ożarowskiego, nie tylko tam na moim blogu ci, co obserwują, to już widzieli syrop z kwiatków, ale ja robiłam z całych roślin. Starałam się, żeby ten korzonek też tam był. I mam sok zakonserwowany odrobiną spirytusu i codziennie po łyżeczce sobie ten dla oczyszczenia organizmu ten sok popijam. Także z mojego ogródka i trawnika część mniszka została wykopana, ale ten korzonek, który został on odrośnie. Także mam nadzieję, że mnie mniszek nie opuści, bo jeszcze muszę wykorzystać. Nie Twój przepis na ocet mniszkowy, bo uwielbiam octy. Tak, tak, bo, bo dobrze powiedziałaś. Nie wiem, czy tutaj było słychać, jak mój kogut pieje. Staram się nagrywać w pomieszczeniu, gdzie yy, yy, odgłosy przyrody nie zakłócą nam tutaj przekazu, ale właśnie Kadda Kaddafi przed chwilą zorganizował koncert. Tak, słyszałam. Tak jak powiedziałaś, kwiaty mniszka nadają się również do wykonywania innych przetworów, na przykład tego syropu, według profesora Ożarowskiego. Popularny jest też również ten miodek mniszkowy. Tam dodaje się cukier, jest specjalna procedura przygotowania. Robi się też wino mniszkowe. Wino mniszkowe wspaniałe, jednak proces jest dosyć żmudny. To dosyć długo trwa. Dlatego też ja u siebie na blogu proponuję wykonanie octu winnego z mniszka lekarskiego. Polega to na tym, że zbieramy powiedzmy 300 kwiatków, 300 roz, w rozkwicie kwiatków mniszka, zalewamy wodą, wsypujemy cukier, na 300 kwiatków 6 łyżek cukru, odstawiamy to na 7 dni, po 7 dniach wyjmujemy kwiaty, zostawiamy na następne dni 14. I po 14 dniach ten y, mętny żółty płyn powinien już właśnie być odtem. To jest ocet winny, czyli w ogóle rarytas dla naszego zdrowia. Raz, do zastosowania kulinarnego, do sałatek, do robienia różnych marynat. Dwa, do zastosowań y, kosmetycznych, do płukanki, do włosów, żeby miały piękny połysk, a także do przyrządzania kwaśnych y, toników do twarzy. I jeszcze raz, mniszek właśnie zawiera luteinę, zawiera witaminy, sole mineralne i bioflavonoidy. Te wszystkie substancje przechodzą do octu i jeżeli spożywamy jakieś marynaty z użyciem właśnie octu mniszkowego, to te właściwości mniszka razem z octem trafiają do naszego organizmu. I jak tutaj nie pokochać tych pięknych, żółtych kwiatków, nie wykorzystywać, prawda? Ja myślę... Oczywiście i szczególnie, że procedura przetworzenia jest niezwykle prosta. No tak, no tak, o to chodzi właśnie. Po to jest też ten podcast, po to są nasze blogi i ten Twój projekt, tysiąc roślin jadalnych, żeby ludziom pokazać, że to naprawdę są bardzo proste rzeczy. Nie trzeba chodzić z przewodnikiem, jechać do jakiejś super tajnej tagi miejsca jakiejś dostępne, endemiczne, takie, że tam znajdziemy ten przysłowiowy kwiat paproci. Nie, tak nie jest. To po prostu już wszystko na wyciągnięcie ręki. I zachęcam do próbowania. Można właśnie od mniżka zwanego przy, przez wszystkich mlecz, tak? To mówimy o tej samej e, roślinie. Mlecz tmuchawiec ma różne nazwy, ale specjalnie nie używam nigdy nazwy mlecz, dlatego że mlecz to jest całkiem inna roślina. Ale dobrze powiedziałaś, pięknie powiedziałaś o tych poszukiwaniach jakiegoś Eldorado, gdzie te zioła będą rosły. Wielu osobom się wydaje, że to trzeba gdzieś pojechać po zioła. Ja zrobiłam niedawno właśnie pod wpływem e, takiego myślenia e, eksperyment. Wyszłam z domu z koszykiem i wyobraź sobie, że w ciągu 68 minut marszu przebyłam e, w w tym czasie 2,5 kilometra, znalazłam 68 ziół, roślin jadalnych, roślin leczniczych. Czyli znalazłam 68 roślin na 68 minut, jedną roślinę na minutę. Tak, tak, dokładnie Teraz, tak jest. Słuchaj, ja nie, nie mieszkam gdzieś w jakiejś yy, Biebrzą, nie mieszkam w Białowieży, mieszkam w Puszczy Goleniowskiej mieszkam na skraju miasta te same warunki do zdobywania tych roślin ma wiele rodzin mieszkających na osiedlu domków jednorodzinnych nieopodal. Oni mogliby pójść na ten sam spacer, mogliby pójść ze mną. Oczywiście nikogo nie spotkałam. Dwa. Wiele osób mówi, że oni się nie znają na ziołach. Spójrzcie drodzy Państwo na tę listę o której mówię te 68 roślin. Ile z nich jesteście w stanie rozróżnić, nazwać samodzielnie mlecz, to znaczy mniszek lekarski na bank liście lipy na bank yy, pąki czy kwiaty, sosny również prawdopodobnie 20-30 roślin z tej listy jesteście w stanie dzisiaj bez żadnego przygotowania iść i rozpoznać przeczytać później o ich zastosowaniu być może to będzie dla Was odkrycie roku lek na jakąś uporczywą chorobę, która nęka Was, albo kogoś z rodziny. Być może będzie to super składnik menu. No, nigdy nie wiadomo. Warto przyjrzeć się po prostu. Warto wyjść, sprawdzić, przetestować. Tak, tak, dokładnie. A to yy, tak z mojego punktu widzenia yy, mogę powiedzieć, że to jest... Wystarczy spróbować. Od pokrzywy. No przecież pokrzywy z niczym nie, nie pomylimy, prawda? Każdy zna. Swoją drogą też to po prostu roślina jest na cały odcinek i uczy mnie uczy pokory, bo, bo, bo taka roślina o takim zastosowaniu, począwszy od lekarstwa, przez kulinarne, kosmetyczne, włosy, paznokcie, korzenie, wszystko, a ona jest no wyglądem, no umówmy się, no nie jest taka piękna, a przez większość społeczeństwa znienawidzona, więc tak, zacznijcie może od pokrzywy. Ja zamieściłam niedawno wpis, yy, można sobie zrobić wcierkę do włosów, drogie panie, no... Zebrać tą y, pokrzywę. Tam nie, nie trzeba dodawać nawet tej marzanki wolnej, przecież każdy zna. Y, szampon pokrzywowy, prawda? A czemu by nie zrobić tego samemu? Przecież się nie pomylimy. Jak zobaczycie, jak działa, sięgniecie po następne zioło. Mniszek. Później y, bardziej odważnie, y, kolejne jakieś. One. Naprawdę nie bójcie się, że pomylicie yy, go z bardzo super trującą rzeczą i po, po zjedzeniu jednego liska, po urodziny umrze. Ale tych bardzo super trujących rzeczy w Polsce to jest tak niewiele. Yy... Tak jak opowiadasz, te podstawowe rośliny, jeśli ktoś się będzie skupiał na tych podstawowych, to i tak ma co robić przez najbliższe 5 lat. A kto wie, po 5 latach być może jego wiedza y, poszerzy się o kolejne 10-20 roślin i tak krok po kroku odkrywamy wszechświat. tymi słowami Ines pora zakończyć kolejny podcast, jak do tej pory jeden z najdłuższych. Mam nadzieję, że czerpaliście równie dużo satysfakcji z słuchania tego podcastu, ile ja miałam z rozmowy z Ines. Jeżeli chcielibyście, aby tak wyglądały mniej więcej te podcasty, podobało wam się, to proszę zostawcie jakieś komentarze. Będę miała pretekst, aby namówić Ines może troszeczkę szybciej niż teraz czekaliśmy. Może będzie padał deszcz, nie będzie mogła zbierać ziół i nagramy kolejne informacje. Mam taki plan, że omówimy szybciutko wszystkie te 20 wpisów które były na tysiące roślin jadalnych, ale widzicie, każda roślina to jest tak wiele informacji do przekazania cennych i tak nie wyczerpałyśmy do końca tematu, także materiału mamy bardzo dużo. Ines wstępnie zgodziła się na nagrywanie podcastów, omawianie tych wspaniałych roślin. Sezon się zaczął, także jest co robić, jest o czym mówić. A jeżeli Was to interesuje, to myślę, że jest to bardzo ciekawa forma takiej rozmowy, zdobywania wiedzy. Także zapraszam do dokumentowania. Archiwalne odcinki podcastów znajdziecie na stronie ziołowy.podstacja.com Inne podcasty na wszelkiego typu tematy, nie tylko ziołowe, w sumie na tematy ziołowe to jest tylko mój, ale na inne tematy znajdziecie podcasty w katalogu podcastu podstacja.com jeżeli mielibyście ochotę nagrać swój jakiś podcast macie jakieś pasy, zainteresowanie, którymi chcielibyście się podzielić, to chłopcy z podstacji bardzo chętnie Wam pomogą Tak jak pomogli mi, nie jest to um, taka trudność nie do przeskoczenia, Filip i Rafał udzielą Wam wszelakich wskazówek, a nuż traficie na temat, na który bardzo dużo słuchaczy czekało. Na mojej stronie z podcastami nie na blogu Agaradzie, ale tam gdzie mam podcasty jest możliwość dołożenia się do dyktafonu. Potrzebuję taki ważniejszy dyktafon, aby w dobrej jakości nagrywać Wam podcasty. Między innymi będzie pod koniec czerwca taka możliwość, będzie zlot zielarzy, tak to nazwijmy, osób, które interesują się ziołami od jakiegoś czasu, mają bardzo dużą wiedzę na ten temat i będą tam też dziewczyny, które są współautorkami tysiąca roślin jadalnych i mają swoje blogi, tak jak Gosia z trochę innej cukierni, z Miastożerców dziewczyny, Ola Domowa, Klaudyna prawdopodobnie z działowego Zakątka też będzie. Zerknijcie sobie na te blogi, także będą rozmowy na pewno, zioła się toczyły wiele godzin i miło byłoby, jeżeli oczywiście dziewczyny się zgodzą, a sądzę, że zgodzą się, tak jak Ines, abym mogła tam nagrać Wam trochę podcastów, no ale bez dyktafonu nie będzie to możliwe. Dobrze, żeby już nie przedłużając tak długiego podcastu, bardzo serdecznie dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia w kolejnym podcaście.